Jest dziewiętnasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Radość nie tylko w Polsce. Na uwolnienie Andrzeja Poczobuta reagują białoruscy aktywiści, a także Waszyngton, Bruksela i Strasburg. Łomiarz opuścił areszt po strach kobiet z lat 90. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby społeczeństwo zabezpieczyć. Chorujemy częściej i coraz dłużej z danych ZUS-u wynika, że częstą przyczyną jest wypalenie zawodowe. Wolny i niezłomny. Andrzej Poczobut już w Polsce po pięciu latach białoruskiego łagru i tortur. Amerykański rząd pisze o historycznym osiągnięciu dyplomatycznym, a wysłannik Waszyngtonu do spraw Białorusi, John Cole, podkreśla, że wielokrotnie od Donalda Trumpa słyszał apele, by zabiegać o wolność dla Andrzeja Poczobuta. Prezydent Trump wiele razy powtarzał mi przy wielu okazjach, że Polacy są naszymi przyjaciółmi i dodawał, wyciągnijmy go, bo jest to dla nich bardzo ważne. Ważne jest także dla tych na Białorusi, którzy pod rządami reżimu Łukaszenki wciąż walczą o prawa i wolności obywatelskie. W ciągu pięciu lat pobytu Andrzeja Poczobuta w łukaszenkowskim więzieniu reżim poddawał go ciężkim próbom. Zwróciła na to uwagę obrończyni praw człowieka z memoriału Anna Gawina. Poczobut jest strasznie wychudzony. W więzieniu miewał problemy zdrowotne i nie udzielano mu dostatecznej pomocy medycznej, więc mamy nadzieję, że Andrzej Poczobut będzie miał szansę po prostu na nowe, bezpieczne życie tutaj. W ciągu pięciu lat wielokrotnie zamykano go w karcerze i odmawiano kontaktu z najbliższymi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świętują nie tylko obrońcy demokracji i wolności na Białorusi. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta wywołało radość także w sercu Unii Europejskiej i w parlamencie europejskim. Ogromna ulga i radość mówiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola. Europejski bohater walczył o demokrację i wartości, które wszyscy podzielamy. O Andrzeju Poczobucie słyszeli w parlamencie europejskim chyba wszyscy. A to za sprawą polskich deputowanych. Ponad podziałami zgodnie domagali się jego uwolnienia, mówił Andrzej Halicki. Nie ukrywamy wielkiej radości, bo przez wiele miesięcy, lat właściwie, upominaliśmy się o Andrzeja Poczobuta. Ważne było przyznanie Nagrody Sacharowa, dodał Adam Bielan. Znacząco wpłynęło na, na pozytywny efekt. Teraz trwają starania, by osobiście w Europarlamencie odebrał tę nagrodę. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.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 się na pobyt w tym miejscu. Podejmujemy działania, aby wykonać ten wyrok. Tak lubelski magistrat komentuje dzisiejszy werdykt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie pary lublinianek, które pobrały się legalnie w Portugalii, ale lubelski urząd stanu cywilnego odmówił im transkrypcji aktu małżeństwa. Bezpodstawnie uznał sąd. Magistrat więc zajmie się sprawą, zapewnia Beata Pietryczuk z Biura Prasowego Urzędu. Obowiązujący porządek prawny w Polsce nie daje podstaw, aby dokonywać wszystkich transkrypcji. Rejestracja ich będzie możliwa po wprowadzeniu Narzędzi w systemie rejestrów państwowych. A na razie wytycznych z rządu w tej sprawie nie ma, co ostatnio było powodem protestu przed kancelarią premiera. To są aktualności jedynki. Przyszły premier Węgier blokuje przegranym politykom i działaczom Fidesu ucieczkę z kraju ze zgromadzonym, w wielu przypadkach nielegalnie, majątkiem. Służby podatkowe zablokowały właśnie transfer za granicę pieniędzy osób związanych z doradcą premiera Viktora Orbana. Powód? Podejrzenie prania brudnych pieniędzy. Chodzi o miliony dolarów. Węgierska policja oświadczyła, że prowadzi dochodzenie w sprawie ukrycia nielegalnie zdobytych funduszy lub innych aktywów. Nie podano jednak żadnych nazwisk. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Z danych ZUS-u wynika, że przyczyną wystawianych przez lekarz zwolni lekarzy zwolnień coraz częściej są zaburzenia psychiczne i wypalenie zawodowe. Statyki, statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejrzała Aneta Łuczkowska.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 Pogoda. Wieczór i noc dość pogodne, ale za to chłodne. W nocy nawet minus 3 stopnie, w wielu regionach, w kotlinach karpackich i na północy lokalnie nawet minus 5. Wiatr ma być na ogół słaby, ale mocniej powieje na warmi, na mazurach i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jedynka. Polskie radio.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 Reklama Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan Znamy projekt watykańskiego pawilonu na Biennale Sztuki w Wenecji. Jego inspiracją jest święta Hildegarda z Bingen. W ambasadzie Polski przy Stolicy Apostolskiej zaprezentowano album polskiego fotografa upamiętniający rok święty. Leon XIV wspiera mieszkańców Salwadoru, gdzie dramatycznie brakuje wody pitnej. Dorota abdel Aktualności z Watykanu. W Watykanie zaprezentowano projekt Pawilonu Stolicy Apostolskiej na najbliższe 61. Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji. Inspiracją dla tworzących go 24 artystów z 12 krajów jest życie i dziedzictwo świętej Hildegardy Zbingen, średniowiecznej mistyczki, kompozytorki, opiekunki chorych i doktora Kościoła. Jak wyjaśnia kardynał José Tolentino de Mendonsa, prefekt dykasterii do spraw kultury i edukacji i komisarz pawilonu, projekt jest odpowiedzią na zaproszenie Ojca Świętego, by troszczyć się o życie wewnętrzne. Chciałbym podjąć ważny temat uzdrowienia, o którym mówił Ojciec Święty, mianowicie o uzdrowienie... Serca człowieka, które jest zranione i które w ciszy, kontemplacji, modlitwie, a także w poszukiwaniu, jakie może dać sztuka, odnajduje pewnego rodzaju odnowę wielkich wartości, głębokiej motywacji i entuzjazmu dla życia. Myślę, że po godzinie spędzonej w ogrodzie wszyscy wychodzimy z pewną muzyką w sercu, i właśnie takie doświadczenie wewnętrzne zaoferuje Pawilon stolicy apostolskiej. W ambasadzie Polski przy stolicę Apostolskiej zaprezentowano album fotograficzny Grzegorza Gałąski, zatytułowany Najciekawsze chwile roku świętego 2025. Ta publikacja, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bernardinum, upamiętnia jubileusz nadziei, w który wpisał się też czas odejścia papieża Franciszka i wybór Leona XIV. Przypomina ona także o licznej obecności Polaków podczas tych historycznych wydarzeń. Mówi ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Grzegorz Gałązka jest jednym z najbardziej rozpoznawanych Polaków w Watykanie. To jeden z najlepszych fotografów tu, na miejscu. Ten album, który dokumentuje wyjątkowy rok, rok jubileuszu, ale też rok, w którym można powiedzieć cały świat patrzył na to, co dzieje się w Watykanie. Daje nam możliwość do tego, żeby wrócić do tego. Tego czasu, żeby się zatrzymać. Mówił o tym często i papież Franciszek, i papież Leon, że niech ten czas Bileuszu będzie też takim czasem zatrzymania. Papieska pomoc nieustannie płynie do najbardziej potrzebujących rejonów świata. Jak poinformowała Caritas Internationalis, Leon XIV wyasygnował 100 tysięcy dolarów na wsparcie mieszkańców Salwadoru, którzy zmagają się z dramatycznym brakiem wody pitnej. Na terenie Salwadoru jedynie 10% wody nadaje się do picia, a w kraju nieustannie wybuchają epidemie chorób spowodowanych skażeniem wód. Nuncjatura apostolska we współpracy z lokalnym kościołem miejscową Caritas prowadzi program Agua Segura, który wspiera proces uzdatniania wody, edukacji w zakresie higieny i badanie jakości wód. I jak informuje Caritas Internationalis, Leon XIV wsparł ten program kwotą 100 tysięcy dolarów. Papieska pomoc, która jest dla mieszkańców konkretnym znakiem bliskości, Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va.pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl Polskie Radio. Jedynka. Popularno-naukowa. Dobry wieczór, witam Państwa, Anna Stępniak. To będzie kolejne spotkanie pełne wrażeń, choć czasem bardzo różnych, bo przecież nie wszyscy lubimy szczury. A właściwie można zadać pytanie, kto lubi szczury. Może rozmowa z profesor Eweliną Knapską przekona Państwa, że warto przynajmniej je poznać. Porozmawiamy też o programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod nazwą Heritolab, na razie pilotażowym, który ma na celu wyszukiwanie zabytków potrzebujących naprawy w bardzo wczesnej fazie. A zaczniemy od wizyty na Zamku Królewskim w Warszawie. Na zamku właśnie, bo przeniesiemy się w czasy króla Władysława IV. Jest, powiedzmy, rok 1628. Pan Jacek Żukowski, kurator wystawy Wielka Gra. Proszę nie mylić ze słynnym teleturniejem, bo chodzi o operę naszego króla Władysława IV na zamku. Stoimy przed sceną, ale możemy na nią wejść, prawda panie doktorze? To jest scena, no dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest ona niewielka. Czy to tak wyglądała, taka była nieduża wtedy w czasach Władysława IV? Dzień dobry, witam serdecznie. W czasach Władysława IV po modernizacji tego teatru sfera sceny obejmowała 288 metrów kwadratowych, także była większa niż sama z widownia. I mamy tutaj rozmaite maszyny właśnie z tego wieku, maszyny teatralne, które przetrwały tak naprawdę no, do początku wieku XX. No właściwie ten teatr w tej sferze widowiskowej, scenograficznej, z założeniem miał stanowić odtworzenie Teatru Rzymskiego. Ale właściwie stworzył nową, nową jakość i na tej naszej scenie zamkowej sugerujemy scenę opartą na zasadzie periaktów, czyli takich obracanych słupów, które tworzyły trzy albo cztery sekwencje połączoną z bardziej nam bliskimi kulisami i prospektami. No i podkreślamy, że opera w swoim założeniu stanowiła harmonię, syntezę sztuk, czyli obraz, muzyka, poezja, ruch miały się dopełniać, miały być komplementarne i tworzyć harmonią wizję, natomiast bardzo prędko na pierwsze miejsce właśnie wkroczyła ta owa widowiskowość realizowana poprzez wyrafinowane mechanizmy sztuk inżynieryjnej, ponieważ machinista, czyli scenograf, to był jednocześnie inżynier wykształcony w sferze hydrauliki, optyki, geometrii, także był to bardzo wykwalifikowany i wysoko ceniony specjalista. Dzięki takim właśnie inżynierom jak Nicolace Bregondi, który przybył do Warszawy na początku 1628 roku, a następnie Agostino Locci. Ten sen królewski o wielkim teatrze oporowym mógł się spełnić. Mówi pan o tych machinach, to może troszkę pobawmy się tymi machinami. Podstawą tej estetyki to była zasada zdumienia, meraviglia. To był ten cel widowisk, a osiągano ten cel nie poprzez jakąś głęboką interpretację intelektualną, tylko poprzez bezpośrednie oddziaływanie na wrażenia, na zmysły widza. Owo zaskoczenie, czyli meravilia, stanowił jakby element estetyki ówczesnego teatru operowego. Teatru, który w sferze odbioru najbardziej działał jako tak zwana maszyna afektów, czyli tak jak powiedziała Erika Fischeliste. Przede wszystkim była to maszyna bezpośrednio oddziałująca na wizów i przez to jakby narzucająca pewną wizję wizję władzy księcia czy króla, który był szafarzem tajemniczych metamorfoscenicznych i jednocześnie przez to okazało swoją wspaniałomyślność. To ta, ta cecha e, oczekiwana od, od władcy przede wszystkim. Nie było właśnie na scenie Władysławowskiej widowiska bez przedstawień nawiązujących do sfery morskiej. I e, na przykład taki jeden z elementów, który tam się znajduje, czyli anioł na, na delfinie, między innymi pojawił się na drugiej najważniejszej operze, czyli inscenizacji opery Porwanie Heleny we wrześniu 1636 roku. Te wałki, które były obracane na zasadzie rożna i też statki poruszane właśnie dzięki osobom przesuwającym w specjalnych kanałach właśnie te, te machiny. Też ważne były oczywiście maszyny podnośnikowe schodzące z, z góry flugi, dzięki którym mogły z nieba stępować na przykład powozy Wenus ciągnięte przez gołębie, Cerery na powozie ciągniętym przez węże albo Junony w, w takim wozie triumfalnym ciągniętym przez pawie ale mógł być też przy tych falach morskich, wiał silny wiatr. Czasami pojawiała się burza. Burza na morzu. Tak jest, nawet sugerowano czasami grad za pomocą specjalnie pachnionych ziaren migdałów. Pachnionych? Tak, tak, więc jakby to była zasada synestezji, to znaczy oddziaływano nie tylko na wzrok i na słuch, ale też na powonienie. stosowano takie specjalne pachnące wody rozpryskiwane na widownie, podpalaną kalafonię, dbano też właśnie o te iluministyczne wrażenia. To był wiek XVII, połowa wieku XVII. Można powiedzieć, że oddziaływano na nasze zmysły, no może nieco innymi środkami, ale niektóre z nich przetrwały bardzo długo. Podobnie jak my dzisiaj na widzów oddziałujemy, z tym, że z zapachem jakoś kiepsko, prawda? Chyba tak. Ludzie jakby percypowali tą sferę teatru wszystkimi zmysłami i to było też jakby efekt też pewnego zaskoczenia, kiedy rzeczywiście nagle sala teatralna była bardzo szybko zaciemniana. Ludzie w przestrzeni późnego wieczoru nagle znajdowali się w ciemności i po bardzo gwałtownej burzy pojawiała się Utrzenka, która rozświetlała nieboskłon i potem kłaniała się głównym adresatom widowiska. Także to, to, był, to był rzeczywiście świat, wielka maszyna wzruszeń, afektów, ale w dużym stopniu reżyserowanych. To znaczy to był element propagandy adresowany do widzów, którzy znajdowali się w sali teatralnej, ale także pośrednio też do całej, można powiedzieć, elity ówczesnej Europy. No właśnie, zaczął pan mówić, panie doktorze, o propagandzie. Skąd taki pomysł w głowie Władysława, najpierw Królewicza, a potem Króla Władysława, IV zrodził się, żeby to opera była tym medium, które przemówi do jego zwolenników, albo i przeciwników. Wybitny historyk Władysław Czapliński twierdził, że Teatr Oporowy Władysława IV to był przejaw tylko i wyłącznie jego pasji osobistych i rodzaj rozrywki. Natomiast już wiemy, że dzisiaj to był przede wszystkim teatro politico, czyli pewne przedsięwzięcie o charakterze propagandowym. Oczywiście niósł za sobą wartość uniwersalna i jakby zasadą sztuki dawnej była wielowarstwowość semantyczna, więc trafiano do tych mniej wyszukanych odbiorców, zapewniano im sumariusze, czyli streszczenia w języku polskim i oczywiście akcentowano przede wszystkim ten walor etyczny, parenetyczny, na przykład zwycięstwo miłości niebiańskiej nad ziemską. Władysław się jawił jako ten bohater, znaczy jakby za pośrednictwem oczywiście głównych bohaterów takich jak NH, jawił się jako bohater, który wybiera obowiązki wobec rodziny i państwa, porzucający przywiązanie do, do namiętności przy no, ale oczywiście te zniuansowane przekazy propagandowe wiązały się właśnie z, z motywami e, wsparcia idei regalistycznej, monarchicznej, wsparcia dynastii, bo jak wiemy był to system elekcji wolnej, natomiast królowi zależało, aby, aby jego następcą był najpierw syn Zygmunt Kazimierz, a po jego śmierci brat e, Jan Kazimierz, więc ten motyw właśnie e, utwierdzenia dynastii, motyw walki z Turcją, e, to była taka może być e, obsesja króla Odzyskania Konstantynopola, a przynajmniej odzyskania korony Szwedzkiej, więc to, to, to były te motywy. Plus jeszcze oczywiście udział w negocjacjach pokojowych w, w targanej wojną 30-letnią Europie. Król, jak pan powiedział, był mistrzem propagandy. On także kostiumem posługiwał się w tym celu, żeby przekonać widzów, żeby przekonać ludzi do swoich racji, bo był i w stroju takim europejskim, byśmy powiedzieli, portretowany, ale także w stroju zbliżonym do stroju Sarmackiego kiedy w czasie uroczystości zaślubin Zygmunta III i Konstancji Austriaczki, Władysław pojawił się publicznie w Krakowie w stroju, powiedzmy hiszpańsko-francuskim, wzbudził właśnie opór wśród przedstawicieli magnatery i szlachty i od tego czasu właśnie dwór zaprojektował taki koncept, taktykę propagandową, znaczy rozpowszechnił taką pogłoskę, potem powtarzano, że to sam Władysław wybrał strój polski, właściwie wbrew woli ojcowskiej wybrał strój polski, który miał być mu bliższy i od tego czasu się do elekcji, bardzo często występował i portretował się w tym stroju i to był element właśnie takiej taktyki przekonania do siebie zwolenników tej kultury sarmackiej, choć od czasu do czasu także portretował się w stylizacji na Lwa Północy czyli Gustawa Adolfa, a tym razem kłaniając się tym wyznawcom wyznania ewangelickiego czy generalnie protestantom, którzy, którzy uznawali Gustawa Adolfa za przywódcę właśnie tego protestanckiego obozu. Doktor Jacek Grzkowski oprowadzał nas po wystawie Wielka gra, opera Władysława IV, ta wystawa do kiedy na zamku? Do 19 lipca, serdecznie zapraszamy. Po piosence też będziemy mówić o zabytkach, ale nieco inaczej. Nie pytaj mnie, lepiej nie, będziesz żałować, że słyszałeś słowate. Dałam ci czas i nie mogłeś rozgonić chmury, co okryły nas, bo Pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie Ale lecz nie tak bardzo marzę o tobie Lecz nie tak bardzo dobrze mi z tobą Lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię Nie lubię przecież wiem Jakoś się musi zapiąć nasz ko Dzień. Teraz gdy wiesz, jeśli chcesz, możesz rozgonić chmury za Spadnie deszcz, bo pragnie cię stale lecznie tak bardzo, marzę o tobie lecz nie tak bardzo Chcę być przy Tobie lecznie tak bardzo Samo. Wierzyłeś w swoją moc i władzę Dziś pragnę Cię stale, lecznie tak bardzo Marzę o Tobie, lecz nie tak bardzo Chcę być przy Tobie, lecz nie tak bardzo Samo dziwi mnie to, że Pragnę Cię stale, lecznie tak bardzo Marzę o Tobie, lecz nie Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię Radio Jedynka. Herito Lab, mobilny audyt zabytku. Zaraz wszystko zostaje wyjaśnione, a wyjaśni nam to pani Anna Maria Cymborowska, z, główny specjalista z terenowego oddziału w Krakowie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która wie na temat tego programu wszystko. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. A cóż to jest takiego ten Heritor Lab? Heritor Lab, jeżeli będziemy na to patrzeć tylko od strony formalnej, jest to predefiniowany projekt bilateralny finansowany z funduszy norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021-2028. Ale gdybyśmy chcieli tak praktycznie powiedzieć, czym Heritor Lab będzie... To jest to pilotaż, poligon doświadczalny, który pozwoli na sprawdzenie w naszych polskich realiach, jak skuteczny jest proaktywny model konserwacji zapobiegawczej. To znaczy nie czekamy, aż nam się zabytek rozpadnie, tylko patrzymy, co by można wcześniej zrobić. To zupełnie jak ze zdrowiem, prawda? Dokładnie tak. Żeby zrozumieć, dlaczego Heritolab w naszym systemie ochrony dziedzictwa może stać się punktem zwrotnym, musielibyśmy na chwilę popatrzeć wstecz. W 1964 roku w artykule, który wciąż jest, właściwie w dokumencie, który wciąż jest takim kompasem konserwatorskim, w karcie weneckiej został zapisany prosty standard, który błyszczy złotem do dzisiaj. Podstawą konserwacji zabytków architektury jest ich stałe utrzymanie. I chociaż to może zdawać się taką najbardziej oczywistą prawdą, najprostszą z możliwych zasad, to przez dekady nasz sektor ochrony dziedzictwa działał w trybie reaktywnym. Czekaliśmy na kryzys. Czekaliśmy, aż dach zacznie przeciekać. Czekaliśmy, aż drewno zbutwieje albo ściana pęknie, zanim podejmowaliśmy interwencję. Tylko w takim modelu te szkody były już nieodwracalne. One powstawały i traciliśmy nie tylko oryginalną część naszej historii, nie tylko zabytkowy materiał, ale i pierwotny ślad ręki rzemieślników, którzy te obiekty wznosili. I projekt Heritolab zmienia ten paradygmat. My w projekcie Heritolab chcemy traktować każdy budynek zabytkowy, tak jak właśnie pani powiedziała, jak żywy organizm, który przede wszystkim wymaga regularnych badań kontrolnych, a nie właśnie operacji w trybie pilnym. Ale to jest tak, pani Anno, jak z naszym zwyczajnym, prostym mieszkaniem, prawda? Też musimy... Często sprzątać, też musimy patrzeć, czy gdzieś nie ma jakiegoś uszczerbku. Nie mówię już o małym domku, który sobie kiedyś nasi dziadkowie postawili. To jest dokładnie ta zasada, którą europejski wzorzec konserwacji zapobiegawczej, bo w tym kręgu właśnie się obracamy, konserwacji zapobiegawczej stawia taką prostą zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć. Pieniądze są spore na ten projekt pilotażowy. Nie da się ukryć. Grant, który pozyskaliśmy opiewa na kwotę 1,8 euro. Co państwo będą robić za te no, niemałe pieniądze? Co będziemy robić? Może zacznę od najbardziej widowiskowego, najbardziej rozpoznawalnego obiektu, który będzie definiował nasz projekt. Za te pieniądze przede wszystkim powołamy, zakupimy, wyposażymy i w pełni wykształcimy Dwa zespoły inspekcyjne, które pojadą po prostu w teren. W tej chwili na tym etapie projektu wiemy już, że nasze zespoły inspekcyjne będą działać w Małopolsce i w Mazowszu. I ten najbardziej atrakcyjny element to jest Nidobus. To jest w pełni wyposażone auto, które pozwoli naszym inspektorom nie tylko dotrzeć w najbardziej niedostępne regiony naszych województw, ale również na miejscu, na obiekcie przeprowadzić właśnie kontrolę zachowania stanu zabytku. Nasze zespoły dotrą ze swoim sprzętem i wiedzą, dotrą do mm, najbardziej niedostępnych na co dzień zakamarków. Wejdą na strych. Za pomocą dostępu linowego zajrzą do najbardziej niedostępnych rynien. Sprawdzą połączenia konstrukcyjne, do których nie dociera się na co dzień. Bo to są właśnie te miejsca, gdzie tak naprawdę zaczynają się problemy. I po dotarciu do tych wszystkich punktów, tak jak mówię, zostanie sporządzony bilans zdrowia, a nasi inspektorzy udokumentują każdy szczegół, który będzie wymagał przyszłej uwagi właściciela, tworząc cyfrowy obraz stanu zdrowia budynku. Ale nie ograniczymy się tylko do dokumentowania problemów. No właśnie o chciałam miejscu, zapytać. Bo... <laughs> tak, to jest właśnie ta druga twarz. Będąc na miejscu nasi inspektorzy, którzy będą posiadać przygotowanie z zakresu tradycyjnych rzemiosł budowlanych, wykonają doraźne, drobne naprawy. I może to zabrzmi mało widowiskowo, ale wyczyszczą zatkaną rynnę, zamocują luźny gąd, zabezpieczą historyczne kitowanie zabytkowego okna. I to są drobne, prawie niewidoczne działa działania. One nie wymagają pozwoleń administracyjnych, ale są dokładnie tymi, które zatrzymają degradację w zarodku. I na sam koniec chciałabym podkreślić jedną rzecz, która jest właściwie sercem całego naszego projektu. My nie zostawimy właściciela samego z listą problemów. Po zakończeniu audytu otrzyma on raport. Jasny, profesjonalny przewodnik, który wyraźnie pokaże, co trzeba robić dalej, i w tym będzie zawierał informacje o konieczności uzyskania stosownych pozwoleń konserwatorskich czy budowlanych. A jeżeli właściciel będzie tego potrzebował, to również takie proste, przystępne wskazania, jak się do tego zabrać. Mówi Pani o właścicielach. Właścicielami mogą być i państwo, i samorząd, ale też mogą to być stowarzyszenia, ale mogą to być osoby prywatne również. Rozumiem, że państwa projekt ogarnia je wszystkie. tak. Naszą ideą fix jest dotrzeć do każdego, udzielić tej pomocy i wsparcia każdemu, kto będzie go potrzebował. I to są budynki, mogą to być też pewnie kompleksy jakieś parkowe, to są budynki zarówno murowane, jak i drewniane, bo z drewnianymi jest zdecydowanie gorzej, prawda? One, jeśli nie są dobrze konserwowane, mają zdecydowanie krótszy termin użytkowania. Chociaż znamy budynki drewniane, które mają ponad 100 lat. Och, powiem szczerze, znamy również i takie, które mają ich ponad 500. Mm -hmm. A jeden z najstarszych norweskich kościołów ma ich bliżej 800 niż 500. Jak im się Natomiast to też, jakim się to udaje? Myślę, że dokładnie tym, o czym rozmawiamy dzisiaj. Oni o te budynki dbają od momentu ich powstania metodami, które właściwie nie różnią się wiele od tych, które stosowali rzemieślnicy, którzy wznosili te budynki. Natomiast to jest prawda, architektura drewniana jest tym elementem, który najszybciej znika z naszego krajobrazu kulturowego. I dlatego główny nacisk w naszym pilotażu będziemy też kładli przede wszystkim na architekturę drewnianą. Rozumiem, że właściciele tych obiektów zabytkowych mogą się do Państwa też zgłosić. Tak, jak najbardziej. My zapraszamy każdego właściciela drewnianego obiektu zabytkowego, jeżeli potrzebuje naszego profesjonalnego wsparcia i pomocy, do tego, żeby do nas dotarł. Żeby po prostu zgłosił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Bo naszą ambicją jest być przede wszystkim dla takiego właściciela partnerem, profesjonalnym, przystępnym doradcą. Gdybym miała powiedzieć tak wprost, jednym zdaniem, to ja bym chciała, żeby wszyscy usłyszeli... Dokładnie to. Szanowni właściciele, należą do was budynki, które są nośnikami naszej tożsamości. Stoicie na straży naszego dziedzictwa kulturowego. I to jest ogromne za zadanie, ogromna odpowiedzialność, które może przytłoczyć, ale nie jesteście z nią sami. No w Herito Lab chcemy Was w tym wesprzeć. A mówiła o tym Pani Anna Cymborowska-Waluś z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiedzialna za projekt Herito Lab, mobilny audyt zabytku. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję pięknie. Za chwil parę zmienimy temat. Wybierzemy się do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Maurycego Nęckiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. pierwszy Polskiego Radia. Kwiecień jest miesiącem budowania świadomości o szczurach. Pani profesor Ewelina Knapska będzie nam tę świadomość budować. To jest podobno wyjątkowo inteligentne zwierzę, no to wiemy ze szkoły, że badania na szczurach i tak dalej ale podobno też ma niezwykłe emocje, pani profesor. Tak, my w moim laboratorium badamy emocje i tym, jak y, zwierzęta w szczególności zarażają się emocjami. I okazuje się, że szczury są bardzo wrażliwe na emocje innych osobników, reagują zarówno na negatywne, jak i na pozytywne emocje, przejmują je do pewnego stopnia. Czyli na przykład, jeżeli jeden osobnik się boi, to drugi szczur przejmuje od niego ten strach. To znaczy, że zachowują się trochę tak jak ludzie, bo my też odczuwamy cudze emocje i mm, przejmujemy je. Tak, dokładnie tak. My wykorzystujemy szczury, dlatego że mają bardzo podobne części mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie emocji, jak my, ludzie. I rzeczywiście akurat te badania prowadziliśmy równolegle u szczurów i u ludzi. I okazuje się, że te same struktury mózgu są zaangażowane w zarażanie się strachem u szczurów i u ludzi. Mówi pani profesor o strachu, ale czy przejmują też pozytywne emocje? Tak, na pewno uspokajają się, jeżeli mamy taką sytuację, że jedno zwierzę, jest zdenerwowane, pobudzone, stało się coś nieprzyjemnego i ma zapewnione towarzystwo drugiego spokojnego szczura, wtedy się znacznie szybciej uspokaja, wycisza pozbywa się tego strachu. Więc y, to jest taki przykład y, pozytywnej interakcji społecznej, takiej, która pomaga sobie poradzić z nieprzyjemnymi emocjami. A teraz również badamy, jak reagują na pozytywne, takie zupełnie pozytywne y, emocje innego osobnika, na przykład jak jeden szczur dostał coś dobrego do jedzenia, jak zachowują się inne szczury. Okazuje się, że bardzo interesują się tym y, szczurem i nawet są w stanie dzięki temu znaleźć to dobre pożywienie. Więc najwyraźniej z punktu widzenia szczura jest to y, korzystne zachowanie. Tak? Warto interesować się emocjami innych, bo one mogą powiedzieć nam o tym, co jest zagrożeniem w środowisku, a gdzie jest na przykład dobre jedzenie. Jak pani profesor opowiada o szczurach, to tak jakbym ludzi widziała, bo jak jest jakieś zainteresowanie, to jest jeden człowiek, potem dwóch ludzi, a potem już cała grupa. No tak, zdecydowanie. Y, to bardzo jest ciekawe, że my jesteśmy tak wrażliwi na emocje innych, ale również inne zwierzęta, takie jak szczury, które żyją w grupach społecznych, mają takie mechanizmy, które im pozwalają zwracać uwagę na emocje innych i odpowiednio reagować na te emocje. I z jednej strony dzięki temu czerpią informacje o zagrożeniach, czy o różnych korzystnych zasobach, czy korzystnych zdarzeniach w środowisku, ale z drugiej strony też pozwalają im regulować interakcje społeczne, tak? czy relacje społeczne, bo szczury też pocieszają inne szczury, które są smutne, boli je coś, tak? Czy stało się im coś nieprzyjemnego? No i tak jak wcześniej wspominałyśmy, mają też możliwość buforowania tych negatywnych emocji. No więc jest to też ważne dla zachowania równowagi psychicznej, powiedzmy, czy takiego optymalnego stanu emocjonalnego. Mówi się, że na nasz stan i psychiczny, ale w ogóle nasz stan zdrowotny Ogromny wpływ ma dzieciństwo. Na szczury także? One się będą dziećmi bawią, cieszą, tak? A jak tej zabawy nie ma, to są w gorszej kondycji? Tak, szczury, podobnie jak ludzie, mają dzieciństwo i młodość i zabawy w tym okresie są niezwykle ważne. Izolacja społeczna od innych osobników w tym czasie powoduje, że y, zaburzone zostają różne funkcje czy różne zdolności społeczne jako dorosłe osobniki, tak, takie szczury nie zachowują się normalnie. One do jakiegoś stopnia są w stanie to nadrobić potem, natomiast ma to poważne konsekwencje i zdecydowanie podnosi poziom stresu u zwierzęcia. Szczury są zwierzętami społecznymi, potrzebują tych kontaktów społecznych. Szczury się też śmieją, tak jak pani wspominała. To są bardzo takie przyjemne doświadczenia, jak szczura łaskocze się po brzuszku, to on wtedy wokalizuje w takich częstotliwościach, których my nie słyszymy, w ultradźwiękach, ale możemy je rejestrować. No i najwyraźniej jest to przyjemne dla szczura, to znaczy on się oczywiście musi czuć zrelaksowany w naszym towarzystwie, musi się czuć bezpiecznie w towarzystwie człowieka, no ale szczury laboratoryjne są przyzwyczajone do ludzi i yy, nawet same układają się w takiej pozycji do ułaskotania. Czyli pieszczochy po prostu. No dobrze, pani profesor, szczury laboratoryjne, nie brzmi to dobrze. Czasem byli tak nazywani studenci, bo robiono badania na studentach i na szczurach. To teraz przejdźmy do tego, co wynika z tych badań, które pani profesor prowadzi na szczurach, bo rozumiem, że nie tylko o szczury tu chodzi. Tak, zdecydowanie. My wykorzystujemy fakt, że szczury mają podobny system w mózgu, dzięki któremu mogą przetwarzać emocje. Więc możemy dowiedzieć się więcej o tym, jak mózg odpowiada na emocje, jak je kontroluje, jak generuje emocje. I dlatego badamy właśnie szczury. No one są też wygodnym modelem doświadczalnym, bo wiadomo, że szybko, łatwo, rozmnażają, łatwo je utrzymać w laboratorium. Natomiast to podobieństwo daje nam możliwość dowiedzenia się o tym, jak dokładnie ten system działa. Dla Mamy rozwiniętych wiele metod, które pozwalają bardzo specyficznie włączać albo wyłączać grupy neuronów, czyli tych komórek, cegiełek budujących mózg, które bezpośrednio kontrolują zachowania. Kiedy je włączamy czy wyłączamy, możemy zobaczyć, co się zmienia. Dzięki temu wiemy, że na przykład kluczową częścią mózgu ważną dla kontroli emocji jest ciało migdałowate i jak że w tym ciele migdałowatym włączymy czy wyłączymy, odpowiednio mówimy obwody neuronalne, czyli grupy neuronów kontrolujących zachowanie to y, widzimy konkretne zmiany w zachowaniach związanych z pozytywnymi albo negatywnymi emocjami. Dzięki temu możemy zbadać dokładniej te neurony. Możemy zobaczyć, y, czym one się charakteryzują, jak są połączone z innymi strukturami mózgu. Generalnie dowiedzieć się więcej o tym, jak mózg kontroluje emocje. I to są takie badania, które nie są możliwe u ludzi, bo one są po pierwsze bardziej inwazyjne, a po drugie Mózg szczura jest trochę takim uproszczonym systemem, który łatwiej zrozumieć. Oczywiście mózg szczura nie ma tak rozbudowanej kory mózgowej jak, jak nasz mózg. Te emocje i wyrazy emocji są nieco prostsze, więc łatwiej zrozumieć jak to działa. Dlatego mówimy, że to model. Mówi pani, że te badania są... Hmm inwazyjne. Jakimi metodami bada się właśnie mózg szczura, jak się szczura bada? Korzystamy przede wszystkim z modeli transgenicznych, czyli takich, gdzie w mózgu coś zostało zmienione dzięki metodom inżynierii genetycznej i dzięki temu możemy na przykład pobudzać czy hamować odpowiednie grupy neuronów, bo sztucznie wprowadzamy tam takie czynniki, które nam pozwalają na to. No to jest jakaś zmiana, której oczywiście u ludzi nie robimy. Możemy obserwować pod mikroskopem, potem dzięki temu, te komórki, które są aktywne. Nawet u żyjącego, chodzącego zwierzęcia, które się jakoś zachowuje. Możemy tę obserwacje połączyć z konkretnym zachowaniem. No i tak możemy włączać, wyłączać, więc to, to jest taka precyzja, której nie mamy u ludzi. Wyczytałam tutaj, nawet sobie zapisałam, to jest optogenetyka? Tak, to jest taka metoda, która pozwala na wprowadzenie światłoczułych białek, dlatego opto, które jak je pobudzimy światłem, to włączają albo wyłączają neuron, otwierając kanały jonowe. Mówi Pani Profesor, że Państwo kontrolują emocje szczura. Będziemy kontrolować emocje u ludzi? Już w pewien sposób i farmakologicznie, i terapią rozmaitą, próbujemy psychoterapią próbujemy to robić. My sami przecież kontrolujemy, próbujemy kontrolować swoje emocje. Naciśniemy, jeden guzik będzie tak, a drugi inaczej. Myślę, że nie jest to takie proste, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak to robić. Właśnie dla tych powodów, o których pani wspomniała. Chcemy kontrolować swoje emocje, bo czasami są zbyt intensywne na przykład, tak, albo niedopasowane do okoliczności. Czasami boimy się w sytuacjach, w których bać się nie powinniśmy, czy nie chcielibyśmy. Wpadamy w gniew. Pytanie, jak to zrobić i to jest jeden z celów naszych badań, tak, żeby zrozumieć te części mózgu, które są odpowiedzialne za kontrolę takich emocji jak strach, czy również obniżona motywacja. To też jest coś, co jest bardzo bliskie emocji. Tak? Jeżeli nie cieszą nas pozytywne nagrody, jakieś pozytywne zdarzenia w naszym życiu, nasza motywacja do działania spada i to jest częsty problem w różnych zaburzeniach, na przykład w depresji. No, chcielibyśmy zrozumieć, jak to działa, bo wtedy moglibyśmy specyficznie pobudzać te y, obwody neuronalne, czyli to, co nam kontroluje tę motywację, poprawiając funkcjonowanie. No i do tego dążymy. Zadam teraz takie pytanie, którego pewnie nie powinnam, gdybym się znała na czymkolwiek, ale czy są ludzie pozbawieni wszelkich emocji? Mówimy, że on jest y, psychopatą albo jest socjopatą, jest pozbawiony ludzkich uczuć. To jest ciekawe pytanie, czy są pozbawieni. Na pewno w przypadku psychopatów mamy inne reakcje, również inne reakcje mózgu na takie bodźce, które u przeciętnego człowieka budzą y, reakcje emocjonalne. Natomiast jest takie bardzo interesujące badanie przeprowadzone na psychopatach, takich z ciężką psychopatią, takich, którzy znaleźli się w więzieniu, bo na przykład kogoś zamordowali. I rzeczywiście pokazywanie im bodźców takich wzbudzających emocje powoduje inną aktywację mózgu. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że kiedy oni dostali instrukcję, że mają się skupić na tych bodźcach, że te bodźce powinny w nich wywołać emocje, to okazuje się, że ten, ten wzór aktywności mózgu był bardzo podobny do tego, co obserwujemy u zdrowych ludzi. To nasuwa takie przypuszczenie, że może to nie jest zupełnie niezdolność odczuwania emocji, tylko brak takiego automatycznego uruchamiania tego procesu, tak? Więc to, to jest bardzo dobre pytanie. My ciągle niewiele wiemy o tym, jak to działa. Ale no, wydaje się, że, że to jest bardziej złożone zjawisko niż nam się wydaje. To nie jest tak, że tak organicznie nie, nie są w stanie reagować na emocje. Wróćmy do szczurów. Ile żyje taki szczur laboratoryjny i czy żyje krócej niż ten na wolności, czy dłużej? No, zwykle żyje dłużej, to znaczy może żyć dwa, czasem dwa i pół roku. Dwa lata to już jest dosyć długo, ale bywają też osobniki bardziej długowieczne, natomiast one są hodowane w bardzo dobrych warunkach. Nie muszą walczyć, mają zapewniony optymalny dostęp do pożywienia, do wody, są bezpieczne. W związku z tym ta długość życia jest, y, może być dłuższa niż w naturalnych warunkach, no bo w naturalnych warunkach szczury mają wielu wrogów i często stają się pożywieniem y, różnych drapieżnych zwierząt. Zadam takie pytanie, które pewnie słuchacze też chcieliby zadać, bo oczywiście są tacy ludzie, którzy mają swojego ukochanego szczura. Czasem widzimy, że ktoś idzie po ulicy albo jedzie tramwajem i szczur siedzi mu, na ramieniu miły szczurek, niektórzy mówią, że byłby miły, gdyby nie ten łysy ogon, no ale różne są koncepcje urody. Natomiast mówi się, że szczury roznoszą choroby. Roznoszą czy nie roznoszą? To jest prawda, to znaczy szczury domowe raczej chorób nie roznoszą. Szczur jest zwierzęciem czystym i dba o higienę. Ale szczury często żyją w takich miejscach, które są pełne różnych zarazków, odpadków. Generalnie mogą bardzo łatwo wyłapywać te czynniki chorobotwórcze z tego środowiska, w którym żyją i stawać się źródłem zakażenia. Więc na pewno należy uważać na dzikie szczury. Z powodu tego, że mogą przenosić choroby, no ale też z powodu tego, że to jest dzikie zwierzę, bo mówimy, co, no wyraźnie trzeba rozróżnić zwierzęta oswojone od zwierząt dzikich. Dziki szczur będzie się bał człowieka, a jeżeli poczuje się zagrożony, może zaatakować. O czym mówiła profesor Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego, a następna eureka we czwartek, jutro słuchowisko na żywo z Teatru Studio w Warszawie. Był w sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Demirskiego. Po 20.00 dziś muzyka i Anna Wil. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak. Jedynka. Polskie Radio. pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Pierwszą ideą było wsparcie dla rodzin, osób, które były pacjentami w stanie terminalnym lub pacjentami chorującymi na choroby przewlekłe, powodujące częściową lub całkowitą niesamodzielność. Paweł Chachulski. Prezes Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża. Czyli krótko mówiąc chodziło o osoby, które znalazły się w kryzysie ze względu na skrajnie zły stan zdrowia. Bardzo szybko się okazało, że spora część tych osób to są osoby bezdomne. Tutaj trzeba było działać zupełnie inaczej. Pacjenci, którzy są we własnych domach i są pod opieką rodziny, to są pacjenci, którzy w przypadku których trzeba wesprzeć przede wszystkim rodzinę zajmującą się pacjentem. Oczywiście pacjenta też. W przypadku osób bezdomnych przede wszystkim trzeba było tym osobom zapewnić schronienie. Schronienie, w którym znajdą nie tylko dach nad głową, ciepłe łóżko, ciepły posiłek, ale przede wszystkim leczenie. Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża to najstarsze hospicjum na Mazowszu łączy opiekę nad ciężko chorymi i umierającymi z kompleksową pomocą osobom najuboższym i bezdomnym. My wcale nie marzymy o pomaganiu. My marzymy o tym, żeby nasza pomoc nigdy nikomu nie była potrzebna. Ale jeżeli jest potrzebna, to można na nas liczyć. Nas nie interesuje, kto, skąd pochodzi. Zgłaszały się do nas osoby z bardzo różnych krajów. Libia, Syria, Maroko, przede wszystkim oczywiście Ukraina. W 2022 roku, trzy dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej, uruchomiliśmy w naszym punkcie pomocy, szeroką pomoc dla uchodźców z Ukrainy. I od samego początku staraliśmy się wyłowić tych, którzy nie będą w stanie urządzić sobie życia w Polsce tak, żeby byli całkowicie samodzielni. Emeryci, osoby samotne w złym stanie zdrowia, osoby obarczone opieką nad członkiem rodziny, który jest pacjentem leżącym, matki z małymi dziećmi, z trójką, czwórką dzieci są takie przypadki, albo babcie, która przyjechała tutaj z wnuczką. Ojciec zginął w obronie Marziu Pola. Matka nie wiadomo gdzie jest. Babcia blisko 80-letnia, a walczycielna zajmuje się wnuczką dwuletnią. Pomoc dla tych osób trwa do dzisiaj. I dzisiaj tych rodzin mamy pod opieką kilkadziesiąt. Mokotowskie Hospicium Świętego Krzyża jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie mokotowskiehospicjum.pl Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Już 29 kwietnia, wyjątkowe wydarzenie. Teatr Polskiego Radia na scenie Teatru Studio w Warszawie. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Włademirskiego To dramat, który stawia pytania o Polskę. Jestem przeciw kulturze rolnej tego kraju, przeciwko kulturze w ogóle i dożynkom. Publicystyka miesza się z tradycją,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 www.fundacjachospicyjna.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Centrum Kontroli Ruchu Autostrada 1 informuje, że 20 minut po 19 nastąpiło czasowe zamknięcie autostrady na jezdni w kierunku Trójmiasta, między węzłami Toruń-Południe a punktem poboru opłat w Nowej Wsi z racji zdarzenia drogowego, zalecany objazd. Trzeba zjechać z trasy yy, z autostrada 1 na drogę ekspresową S10 i dalej drogą krajową nr 15, dojechać do krajowej drogi nr 80, i ponownie wjechać na autostrada 1 na węźle Lubicz. Przywrócenie normalnego ruchu na zamkniętym odcinku autostrady planowane jest na 22. Raz jeszcze autostrada 1 ale w centrum kraju Częstochowa na wysokości parkingu autostradowego wierzchowisko wschód na 422 kilometrze doszło do zdarzenia trzech ciężarówek i auta osobowego. W efekcie tego karambolu zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Skończyły się kłopoty na autostradzie 1 na odcinku Węzeł Mykanów, Węzeł Radomsko na 398 km po kolizji trzech aut na jezdni w kierunku Gdańska. Droga Krajowa nr 10 odcinek Nakło-Wyrzysk w pobliżu Nakła nad Notecią na 236 km nie ma już utrudnień po kolizji dwóch ciężarówek. Droga Krajowa nr 16 odcinek Augustów-Sejny w pobliżu 339 km to jest rejon